Na raz, dwa, trzy i jestem obok Na bank wiesz już, ja że jestem, jestem sobą Dobrze wiesz, że liczą się czyny, nie słowo Podjąłem decyzję z głową, wjeżdżając tutaj z tobą Powiedz mi co czujesz ty raz, nie wiesz, że cię nie nabieram To jest tak proste, że ty tobie, umysł otwieram O tyle lecą do góry, też mnie trzymać za rękę jak w poznasz, lecz bo było moje, Robiłem krok, ten, nie był w Nie znam tych ale znam twój wzrok Widzę w tobie moc, znowu jest noc Ja będę tutaj dalej, gdy twój sen nakryje goc Napisz o tych husech, chociaż ramen w szósta Niepotrzebny jest, jest i łez, ta chuska dobrze wiem co mówię, mówię co wiem, że jesteś liczna I do chwil niezapomnianych należeć będzie nieliczna A strach to nasz luk, więc przejść świata próg Jestem tu, nasze losy bada Bóg Mam tu czarodziejskie mocy, koniec twój słuch Jak ten mały ogień nieś chcesz, przecież nie zgaśnie Przecież nie zgaśnie, więc pokochaj go, wejście Powiedz mi, czujesz ty raz, nie wiesz, nie nabieram To jestem prosty Powiedz mi, co czujesz ty raz, nie wiesz, że cię nie nabieram To jestem prosty, proste, proste, proste, proste, proste. Mi, ty raz, bierz, że ciągle tobie umysł otwiera tyle lecą do góry, też my trzymać za rękę Tak się poznasz, na serce wołowo jedziesz po sensie Robiłem kruk, hey, Nie wielu ok nie tym w przyszłości